I wszystko dla nas staje się możliwe. Ktoś mówi, czemu tak masz? Skąd jest, skąd ta pewność w Tobie? Ja mówię, wiara, wierzący jestem. Wierzący jestem. Jestem wierzący. Jestem wierzący. Po prostu. Wiara to pewność. To przeświadczenie. To coś, czego doświadczasz dziś. Jesteś pewny, że dziś to masz. Wiara, jest przekonaniem o rzeczach niewidzialnych. Wiara to przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. Wiara nie opiera się na rzeczach widzialnych i odczuwalnych. Wiara nie opiera się na tym, co myślimy i co czujemy. Kiedyś udzierbiałem Boga, a w Labanach umodę i nobie w Polsce. I woda sobie zrobiła. Siedzę w domu do pracy. Żona mówi do mnie iść do lekarza. Ja mówię, nie chodzę do lekarza. Mówi, masz wodę w kolanie. Ja mówię, tutaj każę wyjść. Mówiłem tydzień do kolana. Chodziłem do pracy, tak. Kierowniczka z pracowni mówi, tak. Artur, co ci jest? jest Pani Piotrzeczka, pan, pan, już jesteś porządku. Panie Piotrzeczka, się przelały. Jeździłem na tą i Mówi, Artur, może jesteś wolny. Ja mówię, nie, nie, na ramkę, wiesz, o co chodzi. Także oni wiedzieli, wiesz, e, że, że tutaj się dzieją w ogóle opłynę. Wiesz, ale ja też jaką pani uważa, że na się na zwolnienie? Nie, tak nie pomyślałam. <śla> ja tydzień czasu chodziłem z nogą, która mnie rwała, rozumiesz? Codziennie spędzałem pół południa na mówieniu do kolana. Mieliśmy taki klub w domu przez tydzień. Mówiłem do swego kolana. Mówiłem, jak wraz przejść zaraz zaraz tak zarazy. W I z bólem że nie potrafiłem poradzić, radzić. Rozumiesz? Tą kietarną I po tygodniu wyszła. Po prostu. Jak weszła, tak wyszła. Dlaczego? Wiecie, ja na sobie zbudowałem te rzeczy. Na sobie. Ja zanim się wziąłem za służbę ludziom, to zbudowałem sobie. Jak sobie złamałem palec, to mówiłem do to palca. Mówiłem do, mówiłem do nie Rozdziesz się w imieniu Jezusa. Tą ręką brałem, będzie grać prarnią rzecz, to mnie ból przeszywał w kąt dobrą, tak? Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać.